RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj porozmawiamy o wyrażeniu w mgnieniu oka. mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co znaczy powiedzenie w mgnieniu oka, zapraszam na dzisiejszą audycję. Jechaliśmy nad morze i złapaliśmy gumę, ale Marek wymienił koło w mgnieniu oka i mogliśmy jechać dalej. W mgnieniu oka. Wczoraj padał ogromny deszcz W mgnieniu oka zalało nam całe podwórko W mgnieniu oka Ta restauracja jest bardzo szybka Każdą potrawę dostaniesz w mgnieniu oka W mgnieniu oka Nasz bokser pokonał swojego przeciwnika w mgnieniu oka Już po 30 sekundach walka była skończona W mgnieniu oka Ciasteczka mojej mamy były tak pyszne, że zniknęły w mgnieniu oka. Już po chwili nie było ani jednego. W mgnieniu oka. Co znaczy w mgnieniu oka? W mgnieniu oka znaczy bardzo szybko, migiem, prędko. Gdy mrugamy oczami, czyli na chwileczkę je zamykamy, to trwa to bardzo krótko. To jest właśnie mgnienie oka. Czyli tyle, żeby na moment zamknąć i zaraz otworzyć oczy. Pamiętajcie, jeśli chcecie powiedzieć, że zrobicie coś bardzo szybko, od razu, to możecie powiedzieć, że zrobicie to w mgnieniu oka. Dialog Jestem głodny, może zamówimy pizzę do domu? Możemy zamówić, ale chyba długo się czeka. Coś ty, ostatnio przywożą w mgnieniu oka. Świetnie, w takim razie zamówmy pizzę. W mgnieniu oka. To wszystko na dziś? Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem w mgnieniu oka. Dziękuję za dzisiejszy podcast. Nie mówię, że z moich podcastów nauczycie się polskiego w mgnieniu oka. Ale myślę, że jeśli będziecie codziennie słuchali czegoś po polsku, wtedy nauczycie się mówić po polsku znacznie szybciej. To już ostatni podcast w tym tygodniu. Życzę Wam miłego weekendu. Dziękuję za dziś. Jak zawsze mówił do Was Piotr. Zapraszam na następne podcasty. Trzymajcie się, pa. pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl